Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24. Łukasz Mejza, usunięty z klubu PiS, decyzję podjęło kierownictwo partii. Żegnali go przyjaciele, rodzina i mieszkańcy. Łukasz Litewka spoczął na cmentarzu w Sosnowcu. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów strażaków. Duży pożar hali pod Poznaniem. Minęła 18. Ewelina Kamińska, zapraszam. Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS, tak przekazał Rafał Bochenek w mediach społecznościowych. Jednocześnie informujemy, że członkiem partii nigdy nie był, dodał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. No tę sprawę pytał swoich gości prowadzący popołudniowe rozmowy polityczne Paweł Pawłowski, który jest ze mną w studiu. Czy wykluczenie posła Mejzy ma związek z jego niedawnymi wypowiedziami o chęci występu we Freakwajtach? No ten oficjalny komunikat Rafała Bochenka nic na ten temat nie mówi. Natomiast Małgorzata Golińska z Prawa i Sprawiedliwości pytana przeze mnie o okołosportowe zapędy Łukasza Mejzy mówi, że ma wyższe oczekiwania od posłów, niezależnie od tego, które ugru którego ugrupowania barwy reprezentują. Posłanka proszona o komentarz do decyzji partii w sprawie wykluczenia Mejzy z klubu mówi, że to najwyższy czas. A kiedy o tę sprawę pytałem Piotra Stracha z Polski 2050, usłyszałem najpierw głębokie westchnięcie, a potem stwierdzenie, że w przypadku posła Mejzy jest dużo więcej rzeczy, które można mu zarzucić, a sam PiS powinien już wcześniej wykluczyć go za inne, bardziej nieetyczne działania. O czym mówił Paweł Pawłowski. Dziękujemy bardzo za relację. W Sosnowcu pożegnano Łukasza Litewkę. Mszę żałobną odprawiono w kościele świętego Joachima. Poseł Nowej Lewicy zginął w wypadku w ubiegły czwartek. Jego pogrzeb miał charakter państwowy. O szczegółach Martyna Szymczakowska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 Duży pożar hali pod Poznaniem. Z ogniem walczy kilkanaście zastępów Straży Pożarnej. Służby otrzymały zgłoszenie o pożarze na ulicy Wczasowej w Luboniu. Początkowo dotyczyło ono zapłonu skrzynki elektrycznej przed budynkiem. Obecnie płonie już hala o rozmiarach 20 na 60 metrów. Z daleka widać unoszący się nad obiektem gęsty dym. Jak informują strażacy, nikt nie ucierpiał. Poszkodowani przez przymrozki satownicy nie zostaną sami, tak deklaruje wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. Do Urzędu Wojewódzkiego trafiły już informacje o ponad 400 gospodarstwach rolnych. Liczba ta z pewnością wzrośnie. Kluczowe będą najbliższe dni, zaznacza wojewoda. Szczególnie tutaj na Mazowszu, gdzie ci sadownicy, czy, czy jabłka, czy, czy owoce miękkie, wiśnie, jest bardzo duża ilość i to są ważne gospodarstwa i ważna gałąź funkcjonowania tej gospodarki na Mazowszu. Najbliższe dni będą, będą kluczowe, ale rzeczywiście część już tych plantacji została dotknięta przez te przymrozki. W dzisiejszej nocy synoptycy ponownie wydali alerty przed przymrozkami. Ostrzeżenia obowiązują w całym kraju. Jutro do Polski natomiast przyjdzie ocieplenie. Na trasę do Morskiego Oka wracają elektryki. Od jutra Tatrzański Park Narodowy wznowi przewozy elektrycznymi busami. Przejazdy z Zakopanego będą bezpłatne dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów. Dla pozostałych chętnych przejazdy będą płatne. Jak podkreśla Magdalena Zbijacz-Kozica z TPN-u, busy to ekologiczna i eduka edukacyjna forma dotarcia w rejon Morskiego Oka.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 Na przeważającym obszarze kraju przeważnie od 7 do 11 stopni, poza tym przelotny deszcz na Subalszczyźnie. Przed nami też noc z przymrozkami. Temperatura znów może spaść w okolice zera w całym kraju. Jutro będzie nieco cieplej niż dziś. Na zachodzie termometry pokażą do 18 stopni. Klimat. Niemal połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Najwięcej ze słońca, 37%. W Warszawie i Kielcach jakość powietrza jest umiarkowana. W Świętokrzyskim, Lublinie i Malborku bardzo dobra. W pozostałej części Polski stan powietrza jest dobry. Ekstremalne zagrożenie pożarowe w części lasów w województwie kujawsko-pomorskim. Na zdecydowanym obszarze kraju zagrożenie jest wysokie. Klimat. 6 minut po godzinie 18. Jak Państwo słyszeli, poseł Łukasz Majza nie jest już członkiem klubu PiS i od tego zaczniemy debatę dnia. Debata dnia. W naszej debacie już goście, profesor Anna Pacześniak, politolożka Uniwersytet Wrocławski. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. I profesor Andrzej Zybała, politolog, Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Rafał Bochenek, rzecznik klubu PIS, ogłosił, że Łukasz Mejza przestał być członkiem klubu PIS. Posłanka PIS Małgorzata Golińska skomentowała tę decyzję bardzo krótko. Można to skomentować no, najwyższy czas, chyba. Panie profesor, czy to jest bardzo wymowne, kiedy posłanka Prawa i Sprawiedliwości mówi najwyższy czas o usunięciu e, Łukasza Mejzy z klubu Prawa i Sprawiedliwości? czy można powiedzieć, że łatwo jest potwierdzić decyzję, która zapadła w kierownictwie klubu. Znacznie rzadziej padały takie głosy jak pani posłanki za w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński bardzo w sposób reagował na różne wyczyny, mówię to w cudzysłowie, Łukasza Mejzy. I wtedy ta obawa, żeby nie iść w kontrze, nawet w tak błahej sprawie jak wykluczenie czy zawieszenie jednego z posłów z klubu parlamentarnego, żeby iść w kontrze do decyzji Jarosława Kaczyńskiego. Więc myślę, że jednak to jest dosyć szczere wyznanie i podziela je wielu członków Prawa i Sprawiedliwości i klubu parlamentarnego, dlatego że myślę, że ostatnią rzeczą, czy jedną z ostatnich rzeczy dla kolegów i koleżanek posła Mejzy było tłumaczenie się z jego niekończących się wybryków i można powiedzieć, że różnorodnych, bo przecież nie tylko chodziło o takie no wielokrotne przekazanie prędkości, łamanie przepisów ruchu drogowego, ale także te starsze sprawy, które, jak wiemy, nie przeszkodziły władzom Prawa i Sprawiedliwości, by umieścić go na listach wyborczych w 2023 roku. Panie profesorze, do tej pory prezes PiS Jarosław Kaczyński tłumaczył m.in. No w czym problem, jeżeli poseł Łukasz Mej za, zapłacił za mandaty i przeprosił. Czyżby ta deklaracja chęci udziału w freakfightach zamkniętych knięcie się w klatce i bójki w takiej klatce jakby przelały czary goryczy? Nie wiemy ostatecznie, co spowodowało, że poseł wylądował poza klubem parlamentarnym tej partii. To jest człowiek, który ma też postępowania prokuratorskie. To jest człowiek, który uzyskiwał czy pozyskiwał fundusze unijne i kiepsko się z nich rozliczał i tam bodajże była sprawa sądowa. To, co o czym praca donosiła, to wyglądało bardzo źle z jego, z, z jego perspektywy. W ogóle też można zadać pytanie, czemu tak długo i czemu w ogóle taki człowiek wylądował w największym klubie opozycyjnym. To na pewno byłby człowiek no, świetnie, gdyby był poza polityką ale to jest taki obraz polskiej polityki, potężnego kryzysu moralnego, że tego typu ludzie znajdują się w ogóle w polityce, znajdują się w parlamencie. To panie profesorze, to pan pozwoli, a to ja zadam to pytanie. Dlaczego tak długo i dlaczego ten człowiek znalazł się w polityce? Pańskim no, zdaniem. O ile jest, yy, yy, to, to jest efekt właśnie czegoś, co nazwałbym tak, yy, no, że to jest kryzys moralny, potężny pod kryzys postaw. Moralnych. Pamiętam, że w kampanii parlamentarnej on też zasłynął bardzo energiczną kampanią, gdzie wywieszał swoje wizerunki na różnych, w różnych miejscach nie, nie, niedozwolonych, też i wbrew, wbrew mieszkańcom. No, z, z został posłem. No, często. Jako wyborcy mamy problem, żeby wyselekcjonować odpowiednie osoby i czy też przesiać tych, którzy na pewno nie powinni być w parlamencie. No po prostu często kampania wyborcza miesza w, w głowach. Często nie, nie potrafimy zweryfikować informacji o poszczególnych osobach. No i tak takie osoby lądują. Natomiast też przywództwo partyjne, w szczególności być może właśnie przywództwo partyjne ponosi tę odpowiedzialność za jakość swoich posłów. Łukasz Mejza w e, swoim oświadczeniu w mediach społecznościowych przekazał nie pozwolę na to, aby przez moje obecne i przyszłe decyzje polityczne oraz te dotyczące działalności charytatywnej, które mogą być kontrowersyjne, ale służą wyższym celom, klub był obiektem ataku ze strony po, e, prorządowych mediów. Panie profesor, dzisiaj słyszałem, podsumowaliśmy, że gdyby policzyć te wszystkie punkty Łukasza Mejzy, to byłoby 177 punktów. E, chodzi oczywiście o te punkty karne, które by otrzymał za e, oprócz e, Mandatu. Dlaczego pani zdaniem tak długo e, uchodziło mu na sucho w klubie Prawa i Sprawiedliwości? I, no i były też te tłumaczenia. No skoro przeprosił, skoro zapłacił, to w czym problem? Tak, to było o wiele bardziej zrozumiałe. Do 2023 roku dlaczego Jarosław Kaczyński przymykał oko na wybryki posła Mejzdy, który, no jak pan profesor powiedział wcześniej, był dosyć skutecznym politykiem w kampanii, no ale w momencie, kiedy Zjednoczona Prawica sprawowała rządy i miała, jak pamiętamy, no to był jednak rząd koalicyjny, miała pewne problemy z, zwłaszcza pod koniec utrzymania utrzymywaniem dyscypliny podczas głosowania, to każda szabla, można powiedzieć, się liczyła. Natomiast w momencie, kiedy Prawo i Sprawiedliwość przeszło do opozycji, to rzeczywiście było coraz mniej zrozumiałe. Można powiedzieć, że oczywiście nasz system wyborczy, czyli system list partyjnych, sprawia, że takie osoby jak pan Mejza, czyli rozpoznawalne, no można powiedzieć w całej Polsce, oczywiście rozpoznawalne dla większości e, osób z tej e, kontrowersyjnej strony, e, ale pamiętajmy, że e, no my tu jak jesteśmy w studiu czy poza studiem połączeni e, zdalnie, e, bardzo interesujemy się polityką, a e, dla wielu wyborców jest tak, że e, e, osoby, e, czyli wyborcy rozpoznają nazwisko, gdzieś słyszeli e, e, imię i nazwisko i e, nie zastanawiają się, czy słyszeli je w dobrym, czy w złym e, kontekście. Na to też powinniśmy brać poprawkę. I ta świadomość e, tych, którzy komponują listy partyjne, e, e, właśnie tego faktu, że e, część osób e, słabo interesuje się polityką, a e, głosuje na rozpoznawalne nazwiska, e, powoduje, że takie osoby umieszcza się na listach. Z tego, co pamiętam, w 2023 roku Łukasz Mejza w swoim okręgu nie był wysoko pozycjonowany, więc można powiedzieć, że w pewnym sensie był takim wypełniaczem listy, no ale bywa, że wypełniacz listy przedostaje się no niemal na ostatnich nogach do, do Sejmu. Więc zaraz po tym, jak trafił na, do, do ponownie do Sejmu, no było oczywiste, że zasili klub Prawa i Sprawiedliwości, no a Później taka dobrotliwość Jarosława Kaczyńskiego moim zdaniem wynika z tego, że no jak wiemy Jarosław Kaczyński sam samochodu nie prowadzi. Być może nawet, a ponoć lubi szybką jazdę, więc być może nawet, to już moja interpretacja, by z pewnym podziwem patrzył na zwłaszcza te drogowe wyczyny Łukasz. Amazing. To, że nikomu nic się nie stało, to naprawdę cud. My pytaliśmy posła Polski 2050 Piotra Stracha, czy usunięcie Mejzy z klubu PiS może mieć coś wspólnego z jego zapowiedzią walk we Free tak, Proszę posłuchać. Wydaje mi się, że akurat w przypadku posła Meizy jest dużo więcej rzeczy, które można mu zarzucić, niż akurat uczestnictwo w tych freak Fajcie. To mnie trochę dziwi, że PiS powinien tego posła wydalić z innych, naprawdę bardziej takich etycznych y powodów, a nie z powodu jakiegoś show. Z czego, jeśli chodzi o konkretną, rzetelną, parlamentarną pracę znany jest pan Meizer, ja nie potrafię nic wymienić, poza tym, że on tylko...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 No, i taka osoba znalazła się w parlamencie. Absolutnie nie można tego porównać, ale dzisiaj też jest wyjątkowy dzień, ponieważ my dzisiaj pożegnaliśmy posła Litewkę, który pokazał, że można się wybić można być rozpoznawalnym politykiem i można czynić dobro. Można być rozpoznawalnym właśnie przez te swoje dobre uczynki. Bo pani profesor wspomniała, no, poseł Mejza jest rozpoznawalny. Czy, czy w związku z tym, panie profesorze, tę rozpoznawalność można budować, ale niekoniecznie właśnie w taki sposób jak poseł Mejza? No, z pewnością można, to jest przykład posła Litewki, ale prawdę mówiąc, ja nie słyszałem wcześniej o po pośle Litewki, Litewce, to jest człowiek ze Śląska i tam działał bardzo aktywnie. Natomiast w skali regionalnej. Bardzo popularny w mediach społecznościowych. No tak ja mniej jestem tutaj aktywny i to jest jakieś uzasadnienie że go nie odnotowałem być może też on nie był aktywny w takim sensie nie wiem legislacyjnym ale był aktywny właśnie między ludzi między, między ludźmi. E, oferując pomoc czy też w sprawie zwierząt. No to jest bardzo, bardzo cenne i tacy posłowie powinni być nie tylko tacy, którzy mają, e, którzy pracują w różnych ścieżkach legislacyjnych nad określonymi takimi ogólnonarodowymi projektami ustaw. E, no, to był dobry przykład, to jest pozostaje przecież do, dobry przykład zaangażowania człowieka, który e, ostatecznie jest no, w jakiejś formie wynagrodzony przez społeczność, że uzyskuje miejsce w Parlamencie, no chciałoby się, żeby było jak najwięcej takich osób, no i tym większa szkoda, że, że tracimy w tak niefortunnych okolicznościach takiego czeka, no aby on był dobrym wzorem dla, dla innych parlamentarzystów w sensie właśnie takiej aktywności wśród ludzi lokalnej na rzecz konkretnych celów. Potrzebujemy wzorów właśnie to, ten kryzys moralny, jaki jest w klasie politycznej. To jest kryzys przecież wzorów. Być może tych wzorów dobrych brakuje i często reprodukują się te gorsze postawy, bo mają więcej jest więcej przykładów takich postaw. To pani profesor, kończąc ten wątek, wciąż aktualny jest hasło nieważne jak mówią, ważne, że mówią, to w kontekście posła Mejzy? Niestety tak, ale przykład Łukasza Litewki pokazuje, że no właśnie, mimo że dobro sprzedaje się w mediach, o wiele e, e, trudniej. Trzeba się bardziej nagimnastykować e, i to, przepraszam, bo mówię to tak, jakby e, Łukasz Litewka e, to, co robił, robił pod e, kątem swoich nie wiem, zasięgów, swojej widoczności, ale właśnie jego przykład pokazuje, że tak nie było i już w wyborach 2023 roku e, wyborcy dokładnie... To docenili. Ja nie dziwię się, że pan profesor Zybała powiedział, że nie kojarzył tego, tego polityka bo nie jest jedyny wśród politologów i możemy uderzyć się w piersi, dlatego że większość z nas, która przygląda się z tej politologicznej strony scenie politycznej, oczywiście koncentruje się na liderach, na tych politykach, którzy są twarzami partii politycznych, a nie tych, którzy jak poseł Litewka zasiadali w górnych rzędach, czyli byli bardzo daleko od tego centrum decyzyjnego, a robili swoje. To jest też przykład Osoby, która przez to, że miała łatwość w komunikowaniu się, bezpośrednim komunikowaniu się z odbiorcami poprzez media społecznościowe, no nie przykładała też dużej wagi do promocji w tak tradycyjnych mediach. I to sprawia, że dla wielu komentatorów to był polityk mało widoczny, również dla dziennikarzy. Nie mówię wszystkich, bo jak pan redaktor powiedział, pan redaktor go kojarzył z akcji przeróżnych, tych dobroczynnych, czy to dla dzieci, czy dla zwierząt. No i jak pokazały dzisiejsze zdjęcia, obrazki z pogrzebu, on był rzeczywiście rozpoznawalny, mocno rozpoznawalny. Nawalnym i lubianym politykiem przez ze wszystkich stron sceny, sceny politycznej, o czym świadczy chociażby tak wysokiej rangi reprezentacja polityczna na tej ostatniej drodze, w ostatnim pożegnaniu. Ponad podziałami. I prezydent, i premier, i marszałek Sejmu. Coś niebywałego. Szanowni Państwo, zmieniając temat, Panie Profesorze, bo Pani Profesor już wspomniała o, o liderach, no to ja muszę zapytać. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Pańskim zdaniem, jaką jest lider liderką polityczną. Jest liderką polityczną, w, w, w której kadencji doszło do rozpadu klubu parlamentarnego. Mało tego, że do rozpadu, ale też do powstania potężnych animozji między dwoma wyodrębnionymi grupami, więc w tym sensie, jeśli patrzymy na, jeśli patrzymy na rezultaty, to to, to nie jest najlepiej. I teraz próbuje chociaż zaznaczyć pani, swoją obecność? Chociaż pani Pełczyńska na Łęcz nie, nie była szefową klubu, no, ale była jedną z liderek, była taką jakby zastępczynią e, Szymona Hołowni, więc e, sądzę, że ona ponosi e, też współodpowiedzialność, przynajmniej współodpowiedzialność za ten fatalny los, e, który sobie zgotowali e, ci posłowie. E, natomiast e, właśnie pani minister ma specyficzne takie cechy, że ona znaczy wnosi do polityki z siebie, E, swoje cechy, e, które e, no w niektórych sytuacjach e, odgrywają bardzo dobrą rolę, bo pokazuje takie zaangażowanie, przekonanie, determinację o, o w to, co próbuje robić, ale jednocześnie też wnosi e, no pewne animozje m, swoją aktywnością i wydaje mi się, że też wnosi pewne niezrozumienie na czym polega do końca funkcjonowanie ym, koalicji, czyli no, takiego zbioru różnych podmiotów, które powinny działać synergicznie, a to nie do końca się udaje i tutaj w tym, w tym zakresie, y y y gdzie próbuję współczesniczyć ta formacja, to, to tutaj właśnie tej synergii się nie udaje jej osiągnąć, natomiast... To tak panie profesorze, przepraszam, i, i, jak, to, tak, jak to rozumieć? Czy, czy pani minister Katarzyna Pałczyńska na łącz w dobrej wierze, ale mimo to gra na rozbicie tej koalicji, kiedy w mediach m, m, publikuje taki wpis, czy jesteście za podniesieniem drugiego progu podatkowego, czy nie? To, czy jest projekt rządowy, czy poselski, jest drugorzędne. Liczy się dobre rozwiązanie. Podatek cyfrowy, podwyżka z alkoholi, modyfikacja ryczałtu. Pieniędzy nie ma i nie będzie to kolejny przepis na polityczną katastrofę. I taki wpis publikuje w mediach społecznościowych. No to jest dobry przykład panie redaktorze, to co pan właśnie przytoczył. To są bardzo chwalebne inicjatywy programowe tej formacji, ale bardzo słabe, słabo wdrukowane jakby w funkcjonowanie koalicji rządowej. Koalicja rządowa obecnie jest potężną wartością polityczną dla, dla Polski. Można mieć świetne pomysły, żeby ją wzmacniać, a jednocześnie tymi świetnymi pomysłami ją niszczyć. I wydaje mi się, czy mam obawy, że pani pani minister no tak bardzo niefrasobliwie to robi. No, no jej inicjatywa, żeby podnieść próg podatkowy. No, pewnie część podatników się cieszy, czy, czy uważa, że to jest świetna rzecz, by no, skorzystali z tego e, i może je, by ją popiera. No, ale z drugiej strony to jest tak, no, ona nie jest ministrem finansów, ona to e, przeprowadza przez media. E, druga rzecz to jest też, e, czy to dzisiaj jest takie okno możliwości, do tego, żeby takie przedsięwzięcia prowadzić w sytuacji, kiedy, też to oznacza stratę y, dla budżetu, prawda, w sytuacji, kiedy potrzebujemy na zbrojenia, w sytuacji, kiedy potrzebujemy na sektor zdrowia, ona proponuje zubożyć sektor publiczny, budżet publiczny jeszcze w sytuacji, kiedy u nas w zasadzie to opodatkowanie jednak jest niskie dosyć relatywnie, więc no w ogóle to od czapy jest to ta, ta propozycja, też no, te, te kolejne w edukacji, w, w systemie zdrowia akcyza, no, no w porządku, tylko to musi być prowadzone synergicznie w tym środowisku, w środowisku rządowym, a nie, że ona przez, przez media to próbuje załatwiać. No to, właśnie. To, to, to, to jakby czaszka tutaj dymi, że tak powiem lapidarnie. panie profesor, bo może albo jestem za długo, albo za krótko w tematach politycznych, ale wydawało mi się, że jeżeli jest się w koalicji, to jeszcze koalicji, która tworzy rząd i wychodzi się z z takimi propozycjami. To zazwyczaj w postaci ustawy, gotowego projektu rządowego, bo przecież mamy sposobność do tego, żeby stanowić prawo. Ale taki wpis w mediach społecznościowych, jak to rozumieć? Czy Przede wszystkim jako walkę o widoczność, czy to własną i wtedy powiedzielibyśmy, że pani minister głównie gra na siebie, no ale bądźmy bardziej wyrozumiali i uznajmy, że jako szefowa no, coraz mniejszej partii politycznej i zarówno mniej, coraz mniejszej liczebnie, no bo po rozłamie na Polskę 2050 i klub Centrum, Stowarzyszenie Centrum, bo to jeszcze nie jest partia, to tych szabel ma coraz mniej, ale również patrząc na sondaże opinii publicznej to poparcie no, szoruje po dnie, więc y, y, pani Pełczyńska Nałęcz y, pewnie wybrała strategię, aby y, y, było y, o o jej propozycjach głośno, no bo oczywiście wiemy, że cały styczeń było głośno o Polsce 2050, no ale w tym e, najmniej pozytywnym czy oczekiwanym przez partię e, wymiarze, bo co prawda już dzisiaj e, przy okazji Łukasza Mejzy powiedzieliśmy, że no, jest takie przeświadczenie w polityce, że e, nieważne jak mówią, byle by mówili i byle by było głośno, ale bez przesady. To, jak e, było e, głośno o Polsce 2050 przy okazji, no tych prób wyboru następcy Szymona Hołowni, na pewno partii się nie podobało. No i teraz właśnie powstają te, czy są upubliczniane pomysły, które można powiedzieć, że nie są nowe, dlatego że one wybrzmiewały w kampanii w 2023 roku. Teraz wprawdzie kampanii jeszcze nie mamy, ale pani minister zachowuje się trochę tak, jakby kampania już była rozkręcona i trzeba pokazywać swoje propozycje, jakby się było w opozycji. Właśnie tak jak pan profesor powiedział, bez uwzględniania realiów ekonomicznych, na które opozycja może patrzeć troszeczkę przez palce, bądź udawać, że ich nie rozumie. Natomiast ktoś, kto jest w rządzie i wie chociażby, że jutro bę będzie przegłosowywany wotum nieufności nie tylko wobec dawnej partyjnej koleżanki ministry klimatu, ale również ministry zdrowia. A to między innymi wynika z faktu, że obywatele, a tym samym głos opozycji wspiera ten, to, to niezadowolenie obywateli z, ze stanu służby zdrowia, wynika między innymi z niedofinansowania, więc u, u, ucinanie dodatkowych wpływów czy dotychczasowych wpływów wydaje się kuriozalne. Rzecznik rządu Adam Szłapka mówi, pani minister wyszła przed szereg. Jeżeli państwo pozwolą, to chciałbym ten temat kontynuować w kolejnej odsłonie debaty dnia. Teraz czas na informacje. My wracamy po informacjach. Reklama. Ależ...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 Minęła 18.30, Ewelina Kamińska, zapraszam. Po rozmowie z kierownictwem partii Klubu PiS od dziś poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem Klubu PiS. Tak napisał rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Na usunięciu Mejza z klubu mogły zaważyć jego liczne wykroczenia drogowe oraz doniesienie na temat planowanego udziału w gali tzw. freak fightów. Decyzją władz klubu nie jest zdziwiona posłanka Prawa i Sprawiedliwości, Małgorzata Kolińska. Jeżeli poseł nie wyciągał wniosków, no to...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 Pod koniec marca Łukasz Mejza zrzekł się immunitetu po wnioskach policji i Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego dotyczących wielokrotnego przekraczania dopuszczalnej prędkości. Wobec Mejzy toczy się postępowanie dotyczące 17 mandatów. Poseł PiS zgromadził około 170 punktów karnych. Wicepremier i szef MONu Władysław Kośniak-Kamysz potwierdził, że 2 maja planowane jest wręczenie nominacji generalskich przez Karola Nawrockiego. Minister mówił w Bydgoszczy, że wojsko potrzebuje zgodnej współpracy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 na stanowiska, które są w normalnej procedurze stanowiskami generalskimi. Mają etaty generalskie, a często są pułkownikami, więc chciałbym, żeby to zostało wypełnione. Minister Kuźniak Kamerz zaznaczył, że przedstawił listę wojskowych do awansowania i oczekuje teraz na akceptację przez prezydenta.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 Średnio po słuchowisku ze sceny Teatru Studio prowadzona będzie audycja z udziałem gości. Początek za pół godziny także na antenie programu pierwszego. 33 minuty po godzinie 18 wracamy do debaty dnia. Debata dnia a ja tylko przypomnę, że w dzisiejszej debacie gościmy profesor Annę Pacześniak, politolożkę z Uniwersytetu Wrocławskiego i profesora Andrzeja Zybałę, politologa ze Szkoły Głównej Handlowej. Witam Państwa ponownie i chciałbym wrócić jeszcze do tej sytuacji, która dzieje się w Polsce 2050, centrum i w koalicji obywatelskiej, ponieważ Katarzyna Pełczyńska nałęcz no, również podzieliła się taką, takim opisem sytuacji po spotkaniu z panią minister Henning Kloską. Pisząc dialog zamiast ultimatum. Tego oczekiwaliśmy i to się wydarzyło. Pani henin kloska została zaproszona na spotkanie z Polską 2050 i odpisała. Katarzyno, dalej uważam, że to co mówiłaś w mediach w ostatnich dniach jest nieodpowiedzialne i niepoważne, a co więcej zagraża funkcjonowaniu naszej koalicji. Pani profesor, jak określić relacje, które panują między tymi dwiema liderkami? To że w końcu doszło do tego spotkania pani ministry klimatu i klubu Polski 2050, to trochę mi przypominało ten wierszyk z dzieciństwa o żurawiu i czapli. Dlatego, że rzeczywiście Polska 2050 domagała się przyjścia pani ministry i jak rozumiem zgrilowania jej na takim wewnętrznym spotkaniu klubu parlamentarnego, kiedy to e, niech dzisiejsi koledzy, koleżanki z partii e, no, mogliby się e, zrewanżować za to, że w ich mniemaniu e, doprowadziła do rozpadu, e, sp rozpadu sporego klubu parlamentarnego niemal dokładnie na pół. Natomiast e, ministra odpowiadała tym zaproszeniem e, do siebie, do ministerstwa, nie tylko tego jednego klubu, ale również pozostałych klubów e, e, koalicyjnych, no i na to z kolei klub polski 2050 nie odpowiadał, więc rzeczywiście ta to było takie never ender no, no Dzieci nadal można powiedzieć, że właśnie Żuraw i Czapla też pokazują, ten wierszyk pokazuje, że do, do, do śmieszności można doprowadzić takie ambicjonalne gierki. W końcu te gierki zostały przerwane przez panią Henik Kloskę. Powiem szczerze, że byłam dosyć zdziwiona pozytywnie tym, że jednak zdecydowała się w jakim sensie, no właśnie, przerwać te, to dziecinne przeciąganie liny i umożliwić, zobaczymy oczywiście jutro, jak będzie wyglądało głosowanie, ale wydaje się, że umożliwiła tym samym wyjście z twarzą politykom. Polski 2050, którzy buńczucznie e, zapowiadali w mediach, czy to tradycyjnych, czy społecznościowych, że mają tyle do zarzucenia e, pani e, ministrze klimatu, oczywiście z, w związku z jej funkcją, absolutnie nie z tego powodu, że e, utworzyła e, konkurencyjny e, klub parlamentarny, że będą głosowali przeciw. Więc e, teraz e, ustami e, pani Pełczyńskiej-Nałęcz e, no, usłyszeliśmy, że e, otrzymali to, czego oczekiwali, e, czyli poważne potraktowanie. Panie profesorze, czy to zamieszanie jest współmierne do e, reprezentacji, do wielkości obu ugrupowań? No nie jest współmierne. Oni e, jakby targają całym państwem, e, wprawiają w turbulencję e, całe państwo, no w sensie takim politycznym. Natomiast e, to jest grupka osób, e, która zresztą już raz... E, Wykonała frontę, w sensie, no, że rozpadła się y, trzecia grupa, trzecia droga mhm. i oni się teraz też y, rozłamują. Więc widać, że tam nastąpiła taka kumulacja czy, y, elementów ludzkich, cech ludzkich, y, które są w polityce bardzo, bardzo niepożądane. To jest tak, że no nie pokazują dojrzałości politycznej, bo co to znaczy dojrzałość polityczna, no tak na, na potrzeby takiej dyskusji naszej i tego tematu, to znaczy, że zawiesza się swoje własne indywidualne cechy i, i, i zachowuje się tylko w taki sposób, który wzmacnia państwo, czyli jakby samemu staje się człowiek transparentny, a... A, a funkcjonuje no, w tym klimacie e, interesu publicznego, dobra publicznego e, i nie, nie wczyna awantur z powodu właśnie swojego braku, własnego braku dyscypliny. E, tylko się raczej e, tonizuje, e, łagodzi te elementy emocjonalne. No, polityka musi być e, musi być rzeczą rozumu, a nie emocji. Natomiast ci ludzie e, widać, że mają po prostu potężne problemy ze sobą e, i wszelkie swoje emocjonalne uniesienia e, wnoszą do, do państwa, do społeczeństwa, korzystając z mediów społecznościowych, z różnych form dotarcia do opinii publicznej, e, no, odbierając temu państwu stabilność i takie poczucie, no, że żyjemy we właściwym miejscu na ziemi. Bo to chyba nie do końca jakby też tak poważnie przez te kluby jest odbierane. To jakie wstrząsy powodują? No Piotr Strach z Polski 2050, który gościł dzisiaj w Polskim Radiu 24, po tym spotkaniu z ministrą Henning-Kloską mówił, myśmy już cel osiągnęli. Proszę posłuchać. Oczekiwaliśmy jasnych, publicznych deklaracji od obu pani minister i otrzymaliśmy. My wiemy, że w przypadku zarówno ochrony zdrowia, jak i teraz ochrony środowiska, odpowiedzialność za te resorty ponosi Koalicja Obywatelska i Donald Tusk osobiście, bo ani pani Kloska nie jest stroną umowy koalicyjnej, bo klub, centrum i my traktujemy jako po prostu taką przystawkę Koalicji Obywatelskiej, która za chwilę zostanie wchłonięta, tak jak nowoczesne i inne, wcześniejsze projekty. Powiedzmy, już nie traktujemy ich jak równorzędnych partnerów. Myśmy oczekiwali deklaracji od tych pani minister konkretnych programowych. Osiągnęliśmy swój cel, są publiczne deklaracje, więc my powiemy po prostu sprawdzam. Adam Szławka, rzecznik rządu mówi, że klub, który by zagłosował inaczej, w sensie który zagłosuje inaczej niż odrzucenie tego wotum, wychodzi z koalicji. Czy ja dobrze rozumiem, pani profesor, używając takiego też takiej przenośni, ale że chwilowo ogon merdapsem znaczy Była taka próba, natomiast nie deklaracja y, nawet nie tyle rzecznika y, y, rządu, ale samego premiera, y, że zagłosowanie razem z opozycją przeciwko jednej bądź drugiej ministrze rządu koalicyjnego oznacza samowykluczenie się no i spowodowałoby to oczywiście fakt odebrania chociażby pani ministrze Pełczyńskiej nałęczy jej stanowiska, no ale wiemy przecież, że konstrukcja rządu jest taka, że w każdym ministerstwie, każda z partii koalicyjnych ma również swoich wiceministrów, więc to właśnie to merdanie nie... Uh ogona PSEM, czyli mały partner koalicyjny, teraz już najmniejszy do, do czasu rozpadu Polski 2050, mowa była, wskazywano na tą na tego najmniejszego koalicjanta, jakim jest Nowa Lewica, ale to już jest przeszłość. Teraz tym najmniejszym koalicjantem jest Polska 2050. No i widzimy, że słychać było w, chociażby w tej przytaczanej w, w wypowiedzi pana posła Polski 2050, że politycy nie są w stanie postrzegać, Trzymać się od takich wbija od wbijania igiełek, złośliwości, um, więc tu widać, że ta, ta niechęć pomiędzy dawnymi kolegami, koleżankami z partii e, będzie trwała, e, nawet po tym głosowaniu, które jak mnie mam, e, będzie bezpieczne dla, dla koalicji e, rządowej. E, natomiast to, to można powiedzieć, że nie będzie zajmowało aż tak Donalda Tuska jako premiera i szefa całej koalicji, nie tylko koalicji obywatelskiej, ale koalicji Rząd, rządowej. Sam w polityce często posługuje się złośliwostkami, ale raczej, czy chętnie kieruje je w stronę opozycji, ale bywa również, że, że czasami jest złośliwy wobec swoich koalicjantów, ale można powiedzieć, że nigdy nie stawia na ostrzu noża kwestii, że pewne wypowiedzi jego mogłyby zachwiać większością rządową. No a sytuacja w sondażach przynajmniej pokazuje, że jest taka pół na pół. Panie profesorze, Koalicja Obywatelska to jest najnowszy sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej. Koalicja Obywatelska 32%, PiS 23,2%, Konfederacja 12%, Lewica 8,7%, Konfederacja Brauna 7,9%, PSL 4,4%, razem 4%. No i żeby tak to wszystko policzyć, to wychodzi na to, że między obozem rząd a opozycyjnym panuje niemal równowaga. Partia rządząca czy partie rządzące mają łącznie 45,6% poparcia, a opozycyjne 47,1%. No, trudno sobie wyobrazić, że lewicowe razem wspiera prawicę, no, ale tutaj pola do takiego działania na wcześniejsze wybory za bardzo chyba nie ma. Na wcześniejsze wybory pewnie nie. Obie strony już nie są zainteresowane takim scenariuszem. Przygotowują się do, do startu w kampanii, która będzie no, zgodnie z kalendarzem parlamentarnym. Obecnie jest potężna niepewność po obu stronach, jakie mogłoby być to wynik takich przedwczesnych wyborów. Myślę, że to co widzimy w ostatnich dniach to, są, to jest rzeczywiście wzrost notowań dla Koalicji Obywatelskiej. W ogóle ta formacja przeżywa teraz dobry moment. Natomiast po stronie PiSu widzimy, że systematycznie te notowania spadają. Jest to ciekawe dlaczego. Wydaje mi się że pisma tutaj duże obciążenia związane między innymi z programem SAFE czyli próbowali zablokować no zablokowali w zasadzie projekt który by pozwolił na, na uzyskanie pełnego finansowania z Unii Europejskiej wydatków zbrojeniowych tak się nie wydawało na początku że to jest być może jakby bez szkody politycznej dla tej formacji ale Pewnie można przypisać właśnie ten czynnik, to, że im spada to poparcie i ta, ta formacja jest w takim, no w takich trochę strzępach, może nie strzępach, ale, ale w jakby bez, bez pomysłu, bez programu, jak, jak wzmocnić swoje, swoje notowania. Okazało się, że w Czarnek no nie jest tym czarnym koniem i, i nie bardzo pomógł partii w tym zakresie. Mhm. Więc no, dalej są w takiej, w takiej dużej niepewności. No, ale obóz rządowy też nie jest w najlepszej sytuacji, o ile koalicja obywatelskiej dobrze idzie, ale z drugiej strony i inni partnerzy koalicji, i inni nie za bardzo dobrze prądą. No więc właśnie, nie ma, nie ma tego paliwa I, i o to chciałbym dopytać, Pani Profesor, no bo Koalicja Obywatelska 32% poparcia, ale ciężko przez tę barierę 32% się przebić, żeby było więcej. No a z drugiej strony, jak zaznaczył Pan Profesor, efektu czarnka raczej nie widać w Prawie i Sprawiedliwości. No więc co, co tu się ewentualnie mogło wydarzyć i co mogłoby się zmienić? No rzeczywiście y, jesteśmy jako lektorat okopani na swoich pozycjach i to widać w sondażach, chociaż no, to okopanie się kiedyś wyglądało inaczej po prawej stronie sceny politycznej, czyli Prawo i Sprawiedliwość rzeczywiście sporo straciła, no ale przecież nie na rzecz Koalicji Obywatelskiej, tylko raczej na rzecz obu Konfederacji. W związku z tym też zgadzam się tutaj z panem profesorem, że absolutnie żadnej sile politycznej, czy to opozycyjnej i to dużej małej opozycji, jak i partią e, tworzą, tworzącym koalicję rządzącą nie zależy na e, przyspieszonych wyborach, e, są partie, które dysponują znacznie mniejszymi środkami myślę tutaj o Konfederacjach obu, e, o partii razem. E, to są partie, które rzeczywiście będą wydawać większe pieniądze dopiero w roku wyborczym, e, i e, pewne m, również takie decyzje personalne, ale być może także y, z, będzie refleksja nad tym, w jakiej formule wystartować y, w tych wyborach w 2027 roku. Na to jest jeszcze za wcześnie, czyli można powiedzieć w skrócie, partie nie są przygotowane do y, y, szyb, y, szyb, y, szybkich wyborów. I mhm. y, y, y, teraz jeżeli y, no, zastanawiamy się, czy koalicja obywatelska może przyrosnąć, no, oczywiście możemy stawiać takie pytanie, ale też zdajemy, sobie sprawę, że jeżeli będzie koalicji przyrastała, to kosztem y, tych mniejszych partii, które obecnie są razem w niej z nią w rządzie. W związku z tym, y, no pytanie, czy y, finalnie po wyborach, kiedy y, politycy siądą do stołu i będą zastanawiali się, patrząc na to, jaka była wola wyborców, y, co z tym zrobić i kto z kim może rządzić, y, to czy ta sytuacja, że koalicja obywatelskiej przyrośnie kilka punktów procentowych jeszcze przed wyborami, czy to ułatwi jej y, negocjacje koalicyjne czy nie, no to jesteśmy w sferze zupełnie spekulacji. Natomiast to, że Prawo i Sprawiedliwość nie ma na siebie pomysłu w momencie, kiedy wyroś, wyrosło jej aż dwóch radykalnych konkurentów po prawej stronie, czyli dwie konfederacje, jest faktem. Natomiast te decyzje, które są podejmowane przez kierownictwo, chociażby w wystawieniu Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera, pokazują, że Interpretacja tego, co się dzieje na polskiej scenie politycznej jest taka, że jako wyborcy Polacy mocno się zradykalizowali, więc trzeba docisnąć e, gaz do dechy. Natomiast e, wiele innych badań pokazuje, zwłaszcza takich jakościowych, e, że jednak d większość z nas e, jest. E, takimi normalnymi i raczej letnimi wyborcami, zwłaszcza kiedy nie ma okresu kampanii wyborczej. I raczej spodziewalibyśmy się, że partie polityczne będą zbliżały się w stronę centrum, a nie w stronę marginesów prawego czy lewego, dlatego że tam miejsca są zajęte przez partie razem i przez mhm. obie konfederacje. Więc pytanie, dlaczego partie głównego nurtu miałyby tam y, y, szukać wyborców, y, pozostaje otwarte, a jeżeli ktoś uważa, że tam jest coś do y, złowienia, to ma wrażenie, że ma kłopot z taką politologiczną i socjologiczną analizą. Panie profesorze, zastanawiam się, czy y, prawej stronie sceny politycznej, a dokładnie Prawu i Sprawiedliwości, może pomóc y, popularność prezydenta Karola Nawrockiego, szczególnie, że z kolei sondaż Cebos pokazuje, że pozytywnie ocenia Pana prezydenta 45% badanych, ale negatywnie 44%. No więc tutaj też mamy niemalże 50-50. No, z pewnością e, Karol Nawrocki wnosi do obozu pisowskiego e, dodatkowe zaplecze wyborcze. Nie wiemy, jak, e, jak duże ona potencjalnie nie może być. No, to, że... E, e, Około 50% Polaków e, wyraża zaufanie do prezydenta, to on niekoniecznie musi się przekładać na to, że jego zdeklarowani e, zwolennicy będą, e, to, nie zna, to nie oznacza zdeklarowanych e, jego zwolenników i, i, i tym bardziej jeszcze to się nie musi przekładać na, na to, że on ich wniesie do obozu PIS-u w okresie wyborów. To jest tutaj gra coś innego, e, to jest kwestia uznania dla głowy państwa w jakimś sensie też dla części dla części Polaków. Więc znaczy jest kwestia czy Karol Nawrocki stanie się liderem całego obozu. To być może byłaby nowa sytuacja i to byłaby wówczas kwestia jak obóz PiS w takiej konstelacji osobowej jaką siłę by uzyskał w oczach wyborców. No. Być może Karol Nawrocki myśli o takiej funkcji, ale być może on też myśli o tym, żeby stanąć na ciele szerszego jeszcze obozu politycznego, czyli PiS plus Konfederacje. Kwestia, czy obie Konfederacje chyba nie, ale przynajmniej ta jedna Konfederacja no jest kwestia, czy to jest rzeczywiście projekt polityczny, który on będzie chciał realizować. No Przed pan prezydent chyba puszcza oko w stronę Polski 2050 między innymi w sprawie kryptowalut. No jest to jakieś, jakieś puszczenie oka, bo y, pojawiają się głosy ze strony Pałacu Prezydenckiego, że no, jest to projekt, który pan prezydent ewentualnie mógłby e, zaakceptować i, i mógłby poprzeć. Może to jest jakiś pomysł trochę na, na, na Gdyby... przeciąganie. No, nie, wie, nie, nie sądzę. To, to jest grupka posłów, która w, przed kolejnymi wyborami no nie wiadomo, jakie, jakie pozycje polityczne zajmie. Czy, czy oni włączą się w, pre, w obóz prezydencki, czy obóz szerzej prawicowy? To trudno powiedzieć. Mi się wydaje, że nie. Wydaje mi się, że być może z lewicą, być może z, nawet z Partią Razem. Takie też komentarze gdzieś czytałem. Nie wiem, to, to raczej bym tego tak nie widział tutaj. No jest na pewno duża niepewność, jak, jak te obozy się ukształtują i ostatecznie jaką pozycję przyjmie prezydent Nawrocki. On ma potencjał na pewno wyborczy, on ma dużo energii, jest młodym człowiekiem i on może jakby przetasować tę te, te, te obecną sytuację w sensie, że wytworzyć szerszy jeszcze blok prawicowy niż to dzisiaj. Ma miejsce, ale też z drugiej strony no, prezes Kaczyński wciąż jest liderem i trudno mi sobie wyobrazić, żeby on abdykował i, i, i zdał się na inicjatywy polityczne prezydenta Nawrockiego. Panie profesor, czy pan prezydent bardziej pomoże, czy zaszkodzi prawej stronie sceny politycznej, a dokładnie Prawo i Sprawiedliwości pani zdaniem? No właśnie, bo rozdzielmy prawą stronę sceny politycznej od Prawa i Sprawiedliwości, bo już wiemy, że to nie jest jedno i to samo. Tak, Prawo i to Sprawiedliwość to jest tylko część strony prawej str no i tu pozwolę się, sobie się nie zgodzić leciutko z panem profesorem, że Karol Nawrocki jest jakąś wartością dodaną dla Prawa i Sprawiedliwości, bo patrząc na to, jakie podejmuje decyzje, z kim się koleguje, biorę to w cudzysłów, kogo zaprasza do siebie czasami do Pałacu Prezydenckiego i myślę tutaj również o osobach spoza polityki, to raczej sprzyja to, czy może się podobać wyborcom, konfederacji, tej powiedzmy starej konfederacji starej, czyli z 2019 tego roku, Bosaka i Mencena. Więc to jest taki flirt raczej z tymi wyborcami, którzy odchodzą z Prawa i Sprawiedliwości, więc oczywiście zaraz po wyborach prezydenckich można było mieć wrażenie, że to jest sukces i zwycięstwo, przenikliwy umysł Jarosława Kaczyńskiego, który wskazał tego kandydata i udzielił poparcia również takiego zasobów organizacyjnych swojej partii. No ale finalnie po paru miesiącach okazuje się, że chyba kto inny wygrywa. E, jeszcze nawiążę do, do tego bym, y, takiego y, y, pozytywnego odbioru y, y, projektu ustawy przygotowanej przez Polskę 2050 regulującego kryptowaluty. Mm -hmm. Ja myślę, że tu w żadnym razie nie chodzi o budowanie y, jakiejś siły politycznej czy dodawanie y, przymiotów dla Polski 2050, ale próba wyjścia z twarzą, jeżeli się jeszcze da, samego y, Karola Wrockiego y, z tych dwóch wet, które finalnie są odbierane przez, zdaje się, większość opinii publicznej jako problematyczne i może nie tyle, że doprowadził do tego, co się wydarzyło z pieniędzmi tych, którzy zainwestowali w kryptowaluty, ale na pewno im nie pomógł. W związku z tym, jako że Karol Nawrocki nie chce pokazać, że współpracuje z rządem, no to wybiera sobie projekt, który nie jest uznawany za projekt rządowy jako ten, nad, nad którym może Pracować. I jeszcze jakby finalizując też tę kwestię, czy Karol Nawrocki może być takim spoiwem dla prawej sceny politycznej, sceny politycznej, to myślę, że w tych nadchodzących wyborach jedyne, czego może stać się twarzą czy takim motorem, to będzie koalicja do Senatu, czyli coś na kształt tego, co było w wykonaniu tej strony demokratycznej w 2019. 19 roku, kiedy i w 23 zresztą też, czyli wycofywanie kandydatów, którzy by ze sobą konkurowali pomiędzy Platformą Obywatelską, Lewicą, PSL-em i no, są przymiarki do tego, żeby podobnych ruch wy, wy, wykonać po prawej stronie właśnie w tych wyborach większościowych senackich. Co do reszty, tak jak Pan Profesor powiedział, w związku z tym, że Jarosław Kaczyński nie abdykuje ze swojej funkcji lidera Prawa i Sprawiedliwości, Karol Nawrocki jeszcze będzie czekał. Tyle się dzieje w tej polityce. Szkoda, że tak mało czasu. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te komentarze. Profesor Anna Pacześniak, politolożka z Uniwersytetu Wrocławskiego i profesor Andrzej Zybała, politolog ze Szkoły Głównej Handlowej byli gośćmi debaty dnia. Szanowni Państwo, spokojnego wieczoru życzę. Dziękuję. Dziękuję. Południe w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Przed nami wieczór i Maciej Wolny. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witaj. Jeżeli Łukasz Mejza chciał zasmakować we Freak Fightach, to pierwsze, co poczuł, to chyba ten ręcznik rzucony na. Biały polityczny ręcznik rzucony na matę. Rzeczywiście, można No, niestety, został z pustym narożnikiem. Tak to chyba trzeba określić. Powiem ci, że i tak długo wytrzymał, jeżeli chodzi o ten polityczny ring, to jest dość ciekawy. czy Łukasz Mejza, czy Prawo i Sprawiedliwość wytrzymało z Łukaszem. To też można się zastanawiać nad tym jak najbardziej. Te tematy polityczne z Piotrem Kusznierukiem, redaktorem Piotrem Kusznierukiem o 21.33 ponownie podejmiemy. W polityce jest o czym rozmawiać, ale też będzie ciekawy temat dotyczący mikroplastiku. Nie wiem, czy miałeś do czynienia, w sensie interesowałeś się mikroplastikiem. No to zapraszamy po godzinie 19 do Polskiego Radia 24. Ten temat się pojawi i też będzie o sezonie grillowym. Choć jest zimno, to w weekend już ma być cieplej i myślę, że pełną parą ten sezon grillowy w weekend może ruszyć. My o tym sezonie grillowym opowiemy, ale nie wiem, czy w taki sposób, w jaki sobie by nasi słuchacze życzyli, bo bardziej od strony naszego zdrowia i że niekoniecznie ten grill musi nam sprzyjać, ale wszystko, jeżeli zrobimy rozsądnie, to może być pewną przyjemnością nawet takie zrobienie grilla w weekend. Będzie sporo tematów po godzinie 19 w Polskim Radiu 24 wypełniony wieczór po brzegi, więc my zachęcamy do tego, żeby być razem z nami, a wracając do tej pogody na koniec mojego zaproszenia, to ona sprzyja, żeby zawinąć ją jeszcze w ten koc gdzieś po raz ostatni, herbata majówka i słuchajcie, ma być ładna. No właśnie, majówka ładna, więc mówię, że ten sezon grillowy pewnie wystrzeli, a i więcej aktywności takich na zewnątrz, chociaż słuchawki wtedy jakieś na uszy i też Polskiego Radia 24 można spokojnie posłuchać, a my dla Państwa mamy zawsze ciekawe propozycje. A ten wieczór Państwu przyjemni Maciej Wolny, ja już się z Państwem żegnam. Do usłyszenia. Reklama.